To są informacje Polskiego Radia 24. Andrzej Poczobut wrócił do Polski. Dziennikarz został uwolniony przez Białoruś po pięciu latach. Test jedności koalicji rządzącej w czwartek w Sejmie Wotum Nieufności wobec minister klimatu. U nas polityczne komentarze. Wyszedł z aresztu zwrot w sprawie podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął Łukasz Litewka. Minęła 18. Ewelina Kamińska. Zapraszam. Naciski ze strony Chin i USA, a także sankcje gospodarcze to, zdaniem Pawła Łatuszki, byłego ambasadora Białorusi w Polsce, powody, dla których reżim w Mińsku uwolnił w końcu Andrzeja Poczobuta. Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości został wypuszczony z łagru po pięciu latach. Łącznie uwolnionych zostało pięć osób. Aleksander Łukaszenka został postawiony przed, pod ścianą, komentował na naszej antenie Paweł Łatuszka. Łukaszenka został zmuszony do tej wymiany nie z humanizmu, lecz z powodu... Całkowitego impasu. Ostatni pakiet sankcji Unii Europejskiej 20 to jest bardzo mocne uderzenie w gospodarką reżimu, również zamknięcie przed kilka miesiącami przejść granicznych z Polską. To pokazywało, że partnerzy na zachodzie są silni, są mocni. Wciąż jednak na Białorusi jest ponad 800 więźniów politycznych i przybywa kolejnych. Więcej komentarzy i kulisy uwolnienia Andrzeja Poczobuta na polskie radio 24.pl. Czy Prawo i Sprawiedliwość doprowadzi do odwołania minister klimatu i środowiska Pauliny Henning-Kloski? Głosowanie pojutrze. Opozycja szuka sojuszników wśród posłów koalicji rządzącej. W studiu jest Paweł Pawłowski, gospodarz popołudniowych rozmów politycznych. Witam ponownie. Dzień dobry. Czy PiS znajdzie większość dla przegłosowania wniosku o wotum nieufności? No, wydaje się, że nadzieje w PiSie są coraz słabsze. Jeszcze w zeszłym tygodniu od przedstawicieli opozycji słyszałem o mnóstwie posłów koalicji rządzącej chcących odwołania obecnej minister. Dziś natomiast poseł PiSu, Arkadiusz Czartoryski, przytoczył wypowiedź Aleksandry Leo, która miała mówić o, uwaga, fikających posłach Polski 2050, którzy ostatecznie mają, to też jest parafraza, z podkulonymi ogonami zagłosować przeciwko odwołaniu minister klimatu i środowiska. Czartoryski przytaczając te słowa zaznaczył, że świadczą one o relacjach panujących w koalicji. To koalicja zdecyduje o tym, czy wotum zaufania jest, czy go nie ma, mówi spokojnie, ale stanowczo Andrzej Grzyb z PSL-u i dodaje, że decyzja o jednogłośnym głosowaniu koalicji należy do szefowej Polski 2050, Katarzyny Bełczyńskiej-Nałęcz, która, jak zaznacza Grzyb, ma instrumenty wpływu na posłów, którzy chcieliby głosować za odwołaniem Pauliny Henik-Kloski. No o czym mówił Paweł Pawłowski. Dziękujemy za relację. Płacił kaucję i opuścił areszt. Mężczyzna podejrzana o spowodowanie wypadku, w którym w ubiegły czwartek zginął poseł Łukasz Litewka, został objęty dozorem policyjnym. 57-latek ma także zakaz opuszczania kraju. Informację potwierdził rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian. Wynikał to ze spełnienia warunku ustalonego w sobotnim postanowieniu Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej, a więc wpłaty wynoszącego 40 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. Jednocześnie prokuratura nadal oczekuje na wyznaczenie terminu posiedzenia sądu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 W informacjach przenosimy się do Grecji 89-latek zatrzymany po strzelaninach w Atenach. Rannych zostało w nich łącznie pięć osób. Sprawca otworzył ogień w dwóch różnych miejscach, koło Biura Ubezpieczeń Społecznych i przed budynkiem sądu, po czym zostawił broń, list do mediów i uciekł na piechotę. Był poszukiwany przez kilka godzin. Na razie nie są znane jego dokładne motywy.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 na nowotwory. To były informacje Polskiego Radia 24. Na termometrach obecnie średnio od 7 stopni na wschodzie i wybrzeżu, przez 9 w centrum do 13 na zachodzie. W nocy będzie sporo chłodniej i MGW prognozuje przymrozki w całym kraju. Na Suwalszczyźnie wschodzie i w centrum nocą możliwy też przelotny deszcz lub deszcz ze śniegiem. Klimat. W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Ponad połowa prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. W zlewniach Noteci Górnej, w województwach wielkopolskim i kujawsko-pomorskim, Liswarty i Warty Górnej, do poraja w województwach śląskim i łódzkim oraz Radomki na Mazowszu utrzymuje się susza hydrologiczna. Klimat. 6 minut po godzinie 18.00. Bata dnia. Andrzej Paczowód został uwolniony po wymianie na granicy z Białorusią. To ważna wiadomość, ale rodzi pytania, czy to jednorazowy gest, czy efekt dłuższej gry politycznej. W Polsce tymczasem napięcie w rządzie, nieobecność minister na spotkaniu zbliżające się głosowanie nad wotum nieufności. Czy koalicja przechodzi kolejną próbę jedności? O tym dzisiaj porozmawiamy w debacie dnia, a gośćmi debaty dnia są dr Sonia Chorąziak, dyrektorka programu Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Instytucie Spraw Publicznych. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. I profesor Akademii WSB, Krystian Dudek, ekspert do spraw marketingu politycznego. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. A chciałbym zacząć od innego tematu. Podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, opuścił areszt. Jak informuje prokuratura okręgowa w Sosnowcu, w imieniu podejrzanego wpłacono 40 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. Panie profesorze, wiem, że znał się pan z panem posłem. Działaliście razem. Jutro, na jutro zaplanowane są uroczystości pogrzebowe posła Łukasza Litewki. Jak go będzie pan wspominał i jak odbiera tę wiadomość o o no, wypuszczeniu na razie z aresztu podejrzanego, spowodowanie tego wypadku. To może zacznę od tego, co mogę powiedzieć na temat świętej pamięci Łukasza. Łukasza, na temat Łukasza, przepraszam. No to była osoba, jakiej nie, nie mogę wskazać, podobnej w ogóle wśród moich wielu, wielu znajomych. Człowiek bardzo dobry, wierny swoim wartościom, często płacący cenę za to, co robił. I przedziwną cechę miał. Otóż nawet jak ktoś go wystawił pięć razy, to śmialiśmy się z niego, że on ma pamięć złotej rybki, on wybaczał, dawał piątą, szóstą, siódmą szansę. Mimo, że jak wiemy, w świecie polityki no miał mnóstwo osób, które były, powiedzmy, zazdrosne, czy nie życzyły mu najlepiej. I miał, miał dobre relacje z politykami ze wszystkich, ze wszystkich stron. Stąd wiem, że jutro na tym pogrzebie ma być ponoć prezydent i premier. i. Zgadza się. Hmm, bardzo byłem wdzięczny za to całej klasie politycznej w Polsce, że potrafiła docenić te, te dobre rzeczy, e, a nie wyciągać tutaj znowu działalności politycznej. Ale chcę powiedzieć jedno, że w obliczu tego, co Dzieje się teraz ze społeczeństwem, jaki mamy upadek autorytetów. To był taki człowiek, który pokazywał, że można robić piar, można robić zasięgi, można porywać ludzi czymś dobrym. Niekoniecznie tym, co jest kontrowersyjne, co jest złe, co jest agresywne, bo najczęściej polityka na tym się opiera i marketing polityczny. Natomiast skala próśb, które do niego trafiały, to były, liczyliśmy to kiedyś, to było parę tysięcy próśb miesięcznie i co najdziwniejszą to wszystko starał się przeczytać. Nawet osobiście kiedyś mówiłem, że powinien pójść do terapeuty i jakoś przygotować się na ten ciężar, bo, bo to jednak człowiek chłonie jak gąbka, a on nie był do tego przygotowany i dociążało go to mocno. No, oczywiście wszyscy go kojarzymy jako uśmiechniętego, sympatycznego człowieka, natomiast no, ciężki był ten krzyż, który niósł, jeśli tak to mogę ująć, w kontekście pomagania wszystkim. Także cześć jego pamięci. A panie profesorze, no pomaganie też niesie oczywiście za sobą pewną cenę, którą trzeba zapłacić. A jak odbiera pan informację, która do nas dotarła no niedawno, że, że człowiek podejrzany o spowodowanie tego wypadku opuścił areszt za poręczeniem majątkowym? Wydaje mi się, że... Powinniśmy ufać policji i prokuraturze i skoro tak zdecydowali, to widocznie sprawdzili wszystko. Chciałbym, chciałbym tak myśleć i, i tak myślę. Sprawdzili wszystko, co mogli sprawdzić. Na logikę też bym powiedział, że wydaje mi się, że być może to jest o parę dni choćby za szybko, bo teraz dużo się dzieje. Jeszcze być może po pogrzebie jakieś nowe wątki ujrzą światło dzienne. No, ale nie mnie oceniać pracy tych służb. No, mam nadzieję, że dowiemy się więcej. Najdziwniejsze w tym wszystkim było to, co ustaliła prokuratura: że kierowca w momencie uderzenia miał nogę na gazie. To jest, to jest dla mnie dziwne, bo, bo każdy nawet dla własnego bezpieczeństwa odruchowo by chyba hamował. No ale to jest teraz tylko takie gdybanie. Ja nie jestem fachowcem. Panie doktor, pytanie do Pani. To Pan profesor już o tym wspomniał. O tym działaniu ponad politycznymi podziałami. To się bardzo rzadko zdarza. Mamy do czynienia z świętej pamięci posłem Lewicy, który potrafił pogodzić ze sobą różne środowiska. No i sam fakt, że jutro na tych uroczystościach pogrzebowych mają być najważniejsze osoby w państwie. To na razie jeszcze nieoficjalne informacje podane przez marszałka Sejmu, ale ma się pojawić tam i prezydent i premier, co to oznacza, e, co ten gest oznacza w takim świecie politycznym? No ten gest myślę, że bardzo prosto pokazuje, że w obliczu właśnie tych wszystkich e, kłótni, niesnasek, których no tak naprawdę jesteśmy świadkami codziennie, kiedy dzieją się naprawdę ważne rzeczy, niestety często tak właśnie tragiczne jak, jak e, czyjaś śmierć, no to potrafimy się zjednoczyć. I myślę, że ten dzień no to być może będzie też dla posłanek i posłów e, i przedstawicieli e, po naszego świata polityki taki moment zadumy na tym, że być może oczywiście oni wszyscy ze sobą wspierają się w życiu codziennym, ale w takim większym obliczu spraw. No wszyscy jesteśmy ludźmi i być może też wszyscy chcemy lepiej dla tego kraju, więc może czasami warto odłożyć te sprzeczności, po prostu działać wspólnie na rzecz takiej lepszej przyszłości dla nas wszystkich. To pomaganie ma sens. To pokazuje nie tylko działanie posła Litewki, ale to też chyba pokazuje ostatnie wydarzenia z weekendu, które miały miejsce i to takie chyba takie ciepło w wielu sercach. W Polsce się pojawiło, bo można odnieść wrażenie, że co czwarty Polak siedział przed komputerem czy przed innym monitorem i oglądał to, co dzieje się w internecie, a tam działa się absolutna magia. Chodzi oczywiście o te, już można chyba by śmiało powiedzieć, setki milionów złotych, bo to ponad 280 milionów złotych, które wpłynęły na fundację, która pomaga dzieciom chorym na raka. Czy nie zaangażowanie polityków do tej akcji też miało pewne, pewien wymiar, pewną symbolikę, pani doktor? Jak najbardziej. No, to była raczej świadoma decyzja organizatorów, ponieważ z tego, co słyszeliśmy, no, była chęć również ze strony polityków o zaangażowanie się. Natomiast no, ta zbiórka została przedstawiona jaka taka zbiórka ponad podziałami politycznymi z jednej strony, ale tak naprawdę skupiona na tym najważniejszym, czyli na celu, tak? Na osobach chorych, na chorych dzieciach, chorych na poważne choroby, chorych na raka. I tutaj myślę, że to była świadoma po prostu decyzja, żeby jednak te osoby, które przypadkowo mogłyby się przyłączyć wraz z jakimś przekazem politycznym do tej akcji, żeby je po prostu odsunąć. Jeżeli oczywiście politycy no, chcieliby wspierać, to mogli to zrobić finansowo, ale już jako osoby prywatne, a nie właśnie nasze przedstawiciele publiczni. Panie profesorze, widzi pan w tym jakąś, jakąś taką nadzieję, że e, nie wiem, czy to można jakoś po, połączyć albo porównać, ale że gdzieś tam w, w nas Polakach jest jakaś taka potrzeba i chęć pomagania? Tak, generalnie to pokazało nie tylko ta akcja, też pokazało to właśnie funkcjonowanie Łukasza Litewki. Naprawdę w ludziach tkwi dobro i, i nawet to, że mieli możliwość wpłacania po 5, 10, 20 zł, ile kto uważał, to ludzie po prostu czuli się lepiej z tym dlatego, że dołożyli swoją cegiełkę. I to jest piękne. To, że wyraźnie była postawiona granica, żeby politycy nie wchodzili w tą zbiórkę do walki z rakiem, to było moim zdaniem, to był sygnał dla polityków, jak ludzie są nimi zmęczeni, jak dość mają ich takiego, takiej interesowności. I to jest moim zdaniem wskazówka, że powinniśmy pewne kwestie traktować ponad, yy, ponad wszystkim. Yy, no i wracam znowu do Łukasza Litewki. No, ja byłem dwa dni temu na miejscu zdarzenia, miejscu wypadku i powiem Państwu, że to jacy ludzie się tam pojawiali, od jakichś luksusowych limuzyn, przez motocyklistów, po starsze panie, które przyjeżdżały, na przykład dwie panie w takim samochodzie od wątpliwej jakości, bym powiedział, technicznej. Wszyscy chcieli być, postawić z znicz. To pokazuje, że naprawdę dobro może zwyciężać. Jesteśmy, wydaje mi się, w takim historycznym momencie, który pokazał, co może internet. Mhm. I tak naprawdę ja obserwowałem, jak kampania wyborcza przenosiła się do internetu bardzo mocno, już yy, i to pokazuje, w którą stronę zmierza całe nasze, bym powiedział, społeczne funkcjonowanie. No właśnie, i o ten internet jeszcze chciałbym Państwa zapytać, ponieważ no, w internecie y, można wszystko, takie można odnieść przynajmniej czasami wrażenie. Ja zastanawiam się, jak całego tego wielkiego wydarzenia i tego, co y, robił poseł y, Litewka, i tego, co robili ci młodzi ludzie. Y, na, na YouTubie. Jak tego wszystkiego nie zepsuć? Jak to kontynuować? Jak utrzymać to, żeby to dobro co, co jakiś czas się pojawiało? I tutaj też w kontekście politycznym o to pytam, no bo jeżeli pojawiają się wpisy choćby nawet pani poseł z Prawa i Sprawiedliwości pani Dominiki Horosińskiej, która próbuje w jakiś sposób zestawiać działalność tych młodych ludzi z Łatwogang, z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, trochę jakby licytując, takie przynajmniej ja odniosłem wrażenie, kto pomaga bardziej? No to zastanawiam się jak całej tej wielkiej energii, którą e, społeczeństwo jakby wykreowało, jak tej energii e, nie zmarnować. Pani doktora. No, bardzo mi ciężko tutaj odpowiedzieć, w jaki sposób nie zmarnować, skoro mamy osoby, które ewidentnie być może będą próbowały albo już próbują to robić. Myślę, że na jednym powinniśmy się skupić. To są oczywiście duże wydarzenia. Czy teraz ta zbiórka, czy no Wielka Orgestra Świątecznej Pomocy, która jednak jest zupełnie innym ruchem, ruchem oddolnym społecznie, który wyszedł też w zupełnie innym momencie czasu i z zupełnie innych powodów. Natomiast to dobro jest cały czas w nas. Tak? To nie jest tak, że teraz ono się objawiło w jednym momencie albo pojawia się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy coś ważnego albo przerażającego, smutnego się zdarzy. Ja mogę odnieść się na przykład do badań, do badań Instytutu Spraw Publicznych, które pokazują, że generalnie Polacy, jeżeli chodzi o na przykład takie wsparcie, wsparcie zbiórek, również internetowych, są bardzo chętni, żeby aktywnie uczestniczyć właśnie w tej przestrzeni publicznej, żeby pomagać innym ludziom i to nie jest związane tylko i wyłącznie z jednorazowymi akcjami, ale z pewną szerszą tendencją. No tutaj wyzwaniem, o którym pan Dakto wspomniał oczywiście są politycy, politycy, którzy nawet takie najbardziej powiedzmy pozytywne gesty będą próbowali wpleść jakoś dyskurs polityczny oskarżający lub podważający y, na przykład prowadzoną aktualnie politykę, czy to danego rządu, czy do danego ugrupowania. Obawiam się, że w obecnej sytuacji nie jesteśmy w stanie tego uniknąć, ale jesteśmy byliśmy w stanie jako wyborcy wystawić odpowiednią ocenę po prostu takim osobom, na przykład podczas wyborów? Panie profesorze, zgodzi się pan się z tym? I, i tak, tak, zgadzam się I, i tu bym powiedział, że warto zwrócić uwagę na to, że Gang, a Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to są w ogóle dwa projekty zupełnie odrębne, z innego punktu i w innym momencie startowało, więc ciężko to porównać. Wielka no, panie orkiestra poseł, się Świąt... udało. Ale Wielka Orkiestra startowała w momencie, w którym nie było internetu, nie było takich możliwości, więc musiała robić, no mówiąc wprost, wydarzenia na żywo, koncerty, w to się też angażowali artyści, część z nich za darmo, to znamy też te, te, te dyskusje, kto tam brał pieniądze, ale... Mm, ale generalnie Jurek Owsiak w zupełnie innych warunkach tworzył ten projekt, i więc niesprawiedliwe jest w ogóle porównywanie, bo to jest tak, jakbym porównał y, dietę Eskimosa do Afrykańczyka. No, przepraszam, ale no, inny klimat, inne zwyczaje, inne menu. Kropka. Natomiast. Y ja bym zaapelował do polityków, żeby wykorzystali szansę na to, żeby milczeć w tym temacie. Niech dadzą ludziom cieszyć się tym, że osiągnęli taki cel, bo w sumie zebrano łącznie w tych dwóch akcjach pół miliarda złotych. Wow, prawda, panie profesorze? No, bo trudno to jakby, szukam innego słowa niż, niż wow. Kropka, no właśnie. <gry> No to postawmy, w tej kwestii postawmy kropkę. Jutro przypomnę e, ceremonia pogrzebowa Łukasza Litewki. E, ponad podziałami politycznymi zapewne będzie mnóstwo ludzi i ja tutaj podkreślę razem za e, bliskimi, którzy zaapelowali, by uczestnicy pogrzebu zamiast przynosić kwiaty wykonali dowolny gest dobroci. A pokazaliśmy nieraz że my jako naród, jako Polacy potrafimy pomagać. Jeżeli państwo pozwolą, e, chciałbym zmienić temat, e, bo dzisiaj również bardzo ważne wydarzenie, którym żyje cała Polska. Premier Donald Tusk przekazał, że uwolnienie Andrzeja Poczobuta było możliwe dzięki współpracy z Rumunią i Mołdawią. Jak dodał, pozwoliło to na przeprowadzenie wymiany więźniów z Białorusią. No i Donald Tusk mówił na konferencji prasowej, że udało się przekonać władze Mołdawii i Rumunii do współpracy, ale sprawa była skomplikowana. Było to możliwe dzięki temu, że w naszych więzieniach przebywali ważni z punktu widzenia Białorusi, Rosji, Kazachstanu, zatrzymani w Polsce obywatele. Potrzebne były także osoby, które były zatrzymane w związku z zarzutami z działaniami przeciwko Rumunii, przeciwko Mołdawii. Rozmawiałem z władzami Mołdawii i Rumunii. Trzeba było ich przekonać, aby dołączyli do tej wymiany. To są wszystko bardzo skomplikowane kwestie. Pani doktor, jak pani zareagowała na wieść o uwolnieniu Andrzeja Poczabuta? No przepozytywnie, to jest to jest wspaniała wiadomość, na którą myślę, że wiele i Polaków tutaj, wiele też przedstawicieli mniejszości polskiej na Białusi od lat już po prostu czekało, tak? Dokładnie no, od pięciu lat, od kiedy Andrzej Poczobuc był po prostu więziony w Łagrze. Panie profesorze? No, to jest y, informacja w, z kategorii najwspanialszych, bo... No bo nie można siedzieć spokojnie w domu, myśląc o tym, że ktoś niesłusznie... No Polak siedzi niesłusznie uwiężony przez reżim białoruski. Natomiast ja dodam, że to generalnie nie świadczy o jakiejś dłuższej tendencji. To jest gest taktyczny, moim zdaniem, w wykonaniu yy, Mińska i Moskwy, bo nic bez Moskwy tutaj się na pewno też bez zgody Moskwy się tutaj nie działo. No i nie będzie to niestety mechanizm, który zostanie na dłużej, tylko to będzie po prostu, to jest taka lekka ulga, chwilowa. Natomiast nadal pozostaną te paskudne mechanizmy autorytarne w tych krajach i no i cóż, no taki mamy świat, taki moment dziejowy, dlatego tak dużo, dużą rolę odgrywają teraz autorytety i osoby, które mogą dokonywać takich dzieł jak choćby tutaj ta praca dyplomatów, trzeba też zdjąć czapki przed ich pracą. Panie doktor, proszę mi podpowiedzieć, bo próbuję to zrozumieć. Pierwsze słowa, które Andrzej Poczobut przekazał premierowi Donaldowi Tuskowi, to czy będzie mógł wrócić na Białoruś. Ktoś, kto spędził tyle lat w, w no, takim opresyjnym systemie. Ktoś, kto tyle wycierpiał za swoje przekonania. Po uwolnieniu, po staraniach służb dyplomatów, w zaangażowaniu tak wielu osób. Taka osoba prosi o to, żeby móc wrócić e, na Białoruś. Dlaczego? No, pan redaktor powiedział, osoba, która no, przez tyle lat ostatnio wycierpiała, ale to jest jednocześnie osoba, która przez o wiele więcej lat tam była, działała, działała na rzecz społeczności tam, na miejscu i najprawdopodobniej jest po prostu ogromnie zbyta również z tamtym miejscem, z tamtym krajem, z tamtą ludnością na przekór tego, no, jak wygląda niestety realnie sytuacja polityczna. Yy, podejrzewam, yy, no, że to też są takie słowa niedowierzenia, niedowierzenia, że jest już ten człowiek wolny, wolny, który może oczywiście podjąć też decyzję nawet tak ryzykowną, jak powrót do e, kraju, który go jednak więził przez e, ostatni czas, no, w absolutnie tragicznych warunkach. Natomiast biorąc pod uwagę, jakim człowiekiem jest i jakie świadectwo swoją działalnością przez lata dawał Andrzej Poczobów, no bo proszę pamiętać, że to nie jest tak, że on tylko raz został zatrzymany i od razu skazany. Tak? On był wielokrotnie zatrzymany i, aresztowany. I nie zaprzestało to jego działalności i to tylko pokazuje siłę jego ducha, że po tak ciężkim wyroku pierwsze słowa, które usłyszeliśmy tutaj od niego właśnie w Polsce, to są słowa dotyczące tego, że chce wrócić i być może w domyśle dalej działać. Panie profesorze, można być, no menomen to się pewnie wiąże z tematami, które wcześniej poruszaliśmy, ale czy można być aż tak skrajnie zaangażowanym w sprawę? No wydaje mi się, że Andrzej Poczobut po prostu zapuścił mocne korzenie w tym swoim świecie związanym z tą walką i to jego zachowanie mocno symboliczne pokazuje tylko jak autentycznie w to wierzy i, i tak jak przed chwilą powiedziała pani doktor, to nie było pierwsze zatrzymanie, to akurat było najpoważniejsze, ale on już parę razy dostawał takie ostrzeżenia od tego systemu, od tego reżimu, a i tak się nie, nie przestraszył, więc naprawdę no, godna podziwu postawa, bo, bo jest to ofiara najwyższa, hmm, bo przecież dobrze wiemy, że on mógł z tej niewoli no już nie wyjść, bo no wiemy jak jest na Białorusi, tak? Przypadkowe zdarzenie, osłabienie, jakieś niejasne sytuacje i mogłoby go braknąć, dlatego tym większa chwała dla niego, że, że jest tak odważny, że daje taki przykład. Natomiast życzyłbym mu, żeby już unikał ryzyka. Z drugiej strony wspomniał pan, że to raczej takie jednorazowe wydarzenie, nie spodziewać się tutaj jakichś wielkich zmian dotyczących sytuacji na, na Białorusi. No specjalny wysłannik Stanów Zjednoczonych na Białoruś, ten John Cole, który brał udział w negocjacjach, mówił, że jest możliwe zniesienie niektórych sankcji nałożonych na Białoruś. Stanie się tak, jeśli władze w Mińsku uwolnią kolejnych więźniów. Może jest to jakaś próba rozmięknięcia reżimu. Może jest to jakiś zwiastun większych zmian. Jak pan ocenia? No Amerykanie lubią takie podejście ekonomiczne, czyli oni tymi cłami no zresztą jak prezydent Donald Trump. On, on w zasadzie w każdej w każdą sytuację międzynarodową ocenia z punktu widzenia także y, polityki handlowej y, y, i sankcji. Jeżeli to ma pomóc i jest to narzędzie nacisku i ono będzie skuteczne, czy narzędzie motywacji do tego, żeby troszkę unormalnić ten system, to, to jak najbardziej, no tutaj bym powiedział, celu święca środki. Pani doktor, pani zdaniem jest szansa, jest to jakiś zwiastun y, większych zmian, czy czy raczej takie jednorazowe właśnie wydarzenie, które no nie wpłynie jakoś znacząco na sytuację na Białorusi, chociaż bardzo pewnie byśmy sobie tego życzyli. No, ja bym była jednak ostrożna z tym e, optymizmem właśnie ze względu na to, że Przede wszystkim to uwolnienie więźniów no, to nie jest gest dobrej woli w żaden sposób, tak? To jest to jest po prostu kalkulacja, kalkulacja polegająca na wymianie, kalkulacja, w której, chociaż mówimy o ludzkim życiu, no okazało się ono tylko tak naprawdę pewnego rodzaju towarem. No i tutaj podejście właśnie takie takie handlowe, o którym pan profesor wspomniał Stanów Zjednoczonych, no rzeczywiście do pewnego stopnia być może e, przekonać e, rząd białoruski, żeby tutaj poszedł na jakieś drobne ustępstwa, natomiast e, zmienianie, jakiekolwiek zmienienie systemu, tak jak my byśmy sobie to wyobrażali, na system, w którym na przykład nie istnieją gnieźniowie polityczny, dopóki istnieje Rosja i dopóki Rosja tak naprawdę kontroluje praktycznie całą Białoruś, to Raczej e, nie widziałabym tutaj takiej przeszłości. Oczywiście dopóki Rosja istnieje w formie, w jakiej istnieje i ma rząd, jaki ma. To jeszcze chciałem zapytać o kapitał polityczny. Prezydent Karol Nawrocki mówi, ten proces był wzmocniony przede wszystkim moją dyskusją z prezydentem Trumpem. Jako nowo zaprzysiężony prezydent Polski zwróciłem się do prezydenta Trumpa o to, aby nie zapomniał o Polaku, który jest w więzieniu i aby we wszystkich negocjacjach z reżimem białoruskim podnosił te kwestie. Panie profesorze, jak pan ocenia wypowiedź pana prezydenta? Z uśmiechem. Dlaczego? Bardzo to miłe. Znaczy wiecie państwo, my, wie, my widzimy, że każdy sukces ma wielu ojców. Yy, ale no, boli mnie to, że jako dojrzali ludzie i politycy muszą zawsze grać na takie przeciąganie liny. Dobrze wiemy, że największą yy, jakby rolę odgrywała tutaj ta polska dyplomacja, która słynie z tego, że potrafi i to też trzeba zaznaczyć. Nasze służby też potrafią. Są bardzo cenione na arenie międzynarodowej i to pokazało wielokrotnie w różnych akcjach międzynarodowych, gdzie na przykład Holendrów yy, polskie służby i polscy żołnierze odbijali i ta nasza siatka naprawdę działa skutecznie. Ale to jest właśnie takie polskie, że teraz yy, za chwilę będziemy mieli znowu takie zamieszanie, to komu mamy podziękować. Naprawdę fajnie by było gdyby, gdyby, nasi politycy potrafili sobie raz na jakiś czas powiedzieć, no to wam się udało, gratulujemy, nam się to udało, no to nam się należą gratulacje, no bądźmy dojrzali. Pani doktor, nam się udało, czy, czy konkretnym politykom się udało, jak pani to ocenia? No pozostaje mi się zgodzić z panem profesorem. No miło by było, gdybyśmy po prostu powiedzieć, że Polsce się udało, tak? E, oczywiście my nie znamy tutaj wszystkiego, wszystkich zakulisowych rozmów, w większości właściwie zakulisowych rozmów, nie negocjacji, ani wpływu poszczególnych osób, żeby tutaj sterować wyroki, że ktoś miał większy wpływ niż mniejszy. No jeżeli tutaj prezydent uważa, że jego, jego rola była znacząca, no to dobrze dla jego samooceny. Myślę, że w takim wypadku po prostu skupmy się na tym rezultacie po prostu uwolnienia, że ja poczobuję. Szanowni Państwo, nie, prze, nie zakończymy naszej dyskusji. Robimy tylko krótką przerwę na informacje. tylko dodam, że zaczniemy od tematu, o którym wspomniał prezes Jarosław Kaczyński, który jest zdecydowanym zwolennikiem całkowitego zakazu kryptowalut. I od tego zaczniemy drugą część naszego spotkania. Teraz czas na informacje. Reklama. A co tam w Carrefourze? Grillowy klasyk. Karkówka wieprzowa bez kości 42% taniej. 11,99 za kilogram z apką kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 maja. Cena przed obniżką 2099. Panie Sebastianie, prowadzi pan firmę. Jakie cyfrowe rozwiązania pan stosuje? No to tak, mamy pendrive y tak? i wspólne hasło, żeby zespół zapamiętał. Aha. No i reklama w internacie. To podstawa. Hmm. Przepraszam, wspólnik. Słucham.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 Minęła 18.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Spędził w białoruskiej kolonii karnej 5 lat. Andrzej Poczobut znów jest na wolności. Oprócz niego z białoruskiego więzienia zostali zwolnieni zakonnik Grzegorz Gaweł, białorusin, który współpracował z polskimi służbami oraz dwóch obywateli Mołdawii. Jak informował premier Donald Tusk, na granicy doszło do wymiany symetrycznej 5 na 5. Było to możliwe dzięki temu, że w naszych więzieniach przebywali ważni z punktu widzenia Białorusi, Rosji, Kazachstan. Panu zatrzymani w Polsce obywatele? Polska zwolniła m.in. archeologa Aleksandra Butiagina, który początkowo miał być wydany Ukrainie. Kijów oskarżał go o nielegalne wykopaliska i kradzież zabytków na Krymie. Ma doprowadzić do zakończenia sporu między rządem a prezydentem. Mowa o projekcie ustawy o rynku kryptoaktywów przygotowanym przez Polskę 2050. Przypomnijmy, Karol Nawrocki dwukrotnie zawetował rządową propozycję, wskazywał na zbyt restrykcyjne kary i nadmierne uprawnienia Komisji Nadzoru Finansowego. Złożyliśmy projekt, który jest dość zbieżny z projektem rządowym, ale odpowiada na zastrzeżenia prezydenta, mówi poseł Polski 2000, 2050 Adam Gomoła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 W Świdniku na Lubelszczyźnie na jaw wyszło sekretne życie zwierzaków domowych. Zaczęło się od zgłoszenia zaniepokojonej sąsiadki, że z piętra wyżej intensywnie przecieka woda. Kobieta powiedziała, że zazwyczaj o tej porze w mieszkaniu przybywa sąsiad. Relacjonuje Elwira Domaracka z policji w Świdniku. W lokalu pod nieobecność właścicieli przebywały koty, które najprawdopodobniej w trakcie swoich codziennych eksploracji odkręciły kran w kuchennym zlewozmywaku. Woda odkręcona na maksymalny strumień zaczęła się przelewać i w konsekwencji zalała mieszkanie, a następnie przedostała się do lokalu poniżej. Policjanci apelują, żeby w miarę możliwości zabezpieczać mieszkania przed twórczą aktywnością zwierząt podczas naszej nieobecności. Ciężko będzie się odnaleźć, proszę Państwa, po tej informacji z Kotami. 33 minuty po godzinie 18.00. Debata dnia. Ja tylko przypomnę, że gośćmi debaty są dr Sonia Chorąziak, dyrektorka programu demokracji i społeczeństwa obywatelskiego w Instytucie Spraw Publicznych i profesor Akademii WSB Krystian Dudek, ekspert do spraw marketingu politycznego. Witam Państwa jeszcze raz. I zgodnie z zapowiedzią chciałbym przejść do tematu kryptowalut. Jestem zwolennikiem całkowitego zakazu kryptowalut, tak zadeklarował prezes PiS Jarosław Kaczyński i odniósł się w ten sposób do przygotowanej przez rząd nowej ustawy regulującej rynek kryptoaktywów w Polsce.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 nie wyklucza, bo przecież ta firma w istocie tej ustawie, która została już przez prezydenta, nie podlegała. To też warto wziąć pod uwagę. Kto tutaj naprawdę miał z tym jakieś związki? Panie doktor, no, jak to e, rozumieć, jeżeli e, jakiś dochodzi do jakiegoś incydentu, e, a nie do końca może rozumiemy, jak działają kryptowaluty, to może bezpiecznie jest tego zakazać? No to nie jest poważne jakby ani propozycja, ani oczywiście żadne rozwiązanie. Yy, takie kwestie po prostu się reguluje, tak? Tak jak kiedyś nie istniały płatności internetowe, też w końcu zaczęły istnieć i też trzeba było wprowadzić takie rozwiązania i takie przepisy, żeby je jak najbardziej zabezpieczyć, a co za tym idzie nasze pieniądze. I tak również jest i najprawdopodobniej mam nadzieję, że będzie w przypadku rynku kryptowalut. Oczywiście wszyscy się dopiero tego uczymy, natomiast na tych, no, yy, niestety dla wielu Polek i Polaków w tragicznych przykładach oszustw na tym polu. Możemy się nauczyć, że jest to rynek mocno nieregulowany, gdzie pieniądze osób prywatnych nie są w żaden sposób zabezpieczone i dlatego takie właśnie stwierdzenia, że w takim razie to zakażmy, niczego nie rozwiązują, a oddalają tak naprawdę to, co już powinno być pod koniec zeszłego roku wprowadzone, czyli faktu, żeby czy to Komisja Nadzoru Finansowego, czy generalnie przepisy prawa sprawowały po prostu kontrolę nad tym tego typu operacjami właśnie firm, które się zajmują kryptowalutami. Panie profesorze, no ale ten rynek z jednej strony czeka na odpowiednie regulacje, tych regulacji nie ma. Ten projekt pierwszy już był za czasów prezydenta Andrzeja Dudy, ten, ta, ta ustawa nie przeszła, teraz dwa razy nie przeszła przez prezydenta Karola Nawrockiego. No to może zakazać, to przynajmniej problem się skończy. No ale to jest takie, to jest takie dziwne rozwiązanie, bo to by znaczyło, że skoro mamy samochód, a nie mamy prawa jazdy, prawa jazdy, to pozbądźmy się samochodu. No tak bym to porównał. No Idziemy do przodu. Polska jest krajem, który naprawdę dobrze stoi, jeśli chodzi o różne nowości. To przypomnijmy, że na przykład blik wynaleźli Polacy i to jest fantastyczne rozwiązanie, które stosujemy z powodzeniem. Kiedyś by nam do głowy nie przyszło, że to jest możliwe. Więc faktycznie trzeba by usiąść do stołu i, no i uregulować to zgodnie z na przykład z opiniami ekspertów, więc idea okrągłego stołu może byłaby najwłaściwsza, bo tak robi się takie przepychanie. Oczywiście jak jeszcze w to włączymy kontekst i case Komitetu Olimpijskiego i, i, i staje się ta kryptowaluta narzędziem politycznej walki. A nie powinna. Powinna się stać narzędziem pozyskiwania dodatkowych środków do budżetu państwa. No i oczywiście też ja bym zwrócił uwagę na taką pewną naiwność Polaków, że, że Polacy mają tą przepiękną cechę, że potrafią się jednoczyć i pomagać. I mają też taką cechę, że czasami są naiwni i bardzo liczą, że tak jak był Ambergold, tak jak był Grobelny kiedyś, tak teraz kryptowaluta jest po to, żeby na niej zarabiać. No, jest podstawowa zasada, która rządzi na świecie, zawsze wygrywa kasyno. No dobrze, no był też cinkciarz.pl i ja tylko dodam, że to tylko w ostatnim czasie te rzeczy się e, wydarzyły, no może z wyjątkiem grobelnego, e, ale, ale z drugiej strony panie profesorze, no jest chyba też takie poczucie, że państwo powinno nas e, chronić, a kiedy e, dotyka to e, e, trzykrotnego medalistę olimpijskiego, który wbrew e, zapowiedziom nie otrzymuje należnych mu pieniędzy, no to zaczyna to nas boleć już jako społeczeństwo, które kibicuje skoczkom narciarskim no to państwo tak. zawiodło czy nie? Tak, tu jakby cały temat kryptowalut to jest moim zdaniem porażka systemu i państwa jako tego, które nie potrafi nadzorować pewnych fundamentalnych jak choćby bezpieczeństwo finansowe. Yy, opinia pana Kaczyńskiego dla mnie jest opinią też człowieka, który wyrastał w takich czasach i takie ma spojrzenie na świat nieco retro. Dla niego wszystko, gdzie państwo nie może być arbitrem jest wykluczone po prostu zero jedynkowo. Natomiast jak najbardziej, no, dlatego ja powiedziałem o tym okrągłym stole, o tym powołaniu się na ekspertów, bo to może być wspólny mianownik. Bo w innym wypadku, jak widzimy, to są te stale przeciąganie liny. Tu zawetował prezydent, więc mówi się, że jest jego wina. On mówi, że znowu ustawa była źle napisana, więc to jest wina rządu. No i teraz jak wyjdziemy na ulicę i zapytamy potencjalnego Kowalskiego, czyja to jest wina, to on machnie ręką i pójdzie dalej. Panie doktorze, bo ja się trochę już w tym zgubiłem, pewnie nie tylko ja, ale z jednej strony słowo Mencen, który inwestuje w kryptowaluty, Prawo i Sprawiedliwość, które za pomocą Przemysława Czarnka chce jakby odbić elektorat Konfederacji i prezes Kaczyński, który mówi, że on najchętniej to by zakazał tych kryptowalut. No to jak to wszystko się składa w całość, że z jednej strony chcemy odbić elektorat Konfederacji, która chyba nie jest przeciwnikiem kryptowalut, a z drugiej strony mówimy, że naj... Najchętniej to byśmy całkowicie to zakazali. Ja już się zgubiłem, a pani? No, w żaden sposób to się nie składa. tak? No To chodzi o to, że nie ma tutaj żadnego namysłu tak naprawdę. No, reakcja prezesa Kaczyńskiego jest reakcją na to, że pojawiają się w przestrzeni publicznej oskarżenia, że Prawo i Sprawiedliwość no, również nie przyłożyło się do tego, żeby jakąkolwiek kontrolę nad kryptowalutami wprowadzić. I Uważam, że to jest tylko i wyłącznie z tego wynika. Tutaj takie stanowisko, wypowiedziane na prędce. Pewna myśl skrótowa, że no, nie, nie wiemy, więc zakażmy, bo to będzie jakieś takie ostre wyrażenie stanowiska w danej sprawie. Natomiast prawda jest taka, że rzeczywiście w ostatnim czasie poglądy osób wspierających Konfederację skupiają się głównie na tej pewnego rodzaju wolności dotyczącej działalności biznesowej, około biznesowej inwestowania. I wszystko w porządku. Nawet ze strony tutaj rządu pojawiały się informacje, że chcą też działać w tym kierunku. No ale żeby to zrobić, to trzeba to zrobić odpowiedzialnie, żeby z jednej strony oczywiście prywatne osoby, prywatni inwestorzy nie tracili. no ale z drugiej strony też dopilnować, żeby coś takiego, co się z zadziało z Komitetem Olimpijskim, no, no nie miało w ogóle możliwości bytu. Tak? No To jest kompromitacja już na pełną skalę, gdzie tak naprawdę wypłaty, częściowe wypłaty nagród za zdobycie medali olimpijskich zostały uzależnione od podmiotu, który już pomijam fakt, że jest nieregulowany, tak? ale który e, nie wiadomo e, tak naprawdę, kto nim rządzi, gdzie są osoby odpowiedzialne, e, czy tam są jakieś rosyjskie wpływy, o których ostatnio e, słyszymy, no i czy jest w ogóle wypłacalne. Oczywiście z tego, co ostatnio obserwujemy, e, wiemy już, że nie, nie jest. No to Z drugiej strony, jak premier obiecuje sportowcom premię, to wiemy, jak to się kończy. Zostawiając Te... temat, temat... Jeśli mogę tak. jedno zdanie, dobrze? Tak, proszę Pani profesorze. Bo ja mam wrażenie, że PiS y, lubi grać na kilku fortepianach jednocześnie i tak jak było z tematem y, safe, y, gdzie jakiś czas temu na przykład minister obrony narodowej, pan Błaszczak mówił, że to jest szansa dla polskiego zbrojenia, tak teraz y, był odwrót o 180 stopni i no i totalna krytyka, to mam wrażenie, że po prostu PiS gra kilkoma narracjami do kilku odbiorców. Prezes Kaczyński mówi do tych wiernych wyznawców PiSu takich sprzed lat. Część znowu PiSu, ta młodsza, ta bardziej konfederacyjna puszcza oko do tej strony, no bo patrzymy na sondaże i musimy, musimy grać naprawdę na, na kilku boiskach, żeby to się udało. I mnie generalnie już nic nie dziwi. Mam wrażenie, że po prostu niektóre partie mają wyborców tak lojalnych i tak elastycznych, że co nie powiedzą, to będzie przytaknięcie i jedziemy dalej. No To jest bardzo ciekaw państwa opinii w sprawie tego, co dzieje się w koalicji, bo premier Donald Tusk odniósł się do zapowiedzi niektórych członków Polski 2050 w sprawie głosowania nad wnioskiem o odwołanie ministra klimatu i środowiska Pauliny Heninklowskiej i przyznał, że będzie ono testem koalicyjnej lojalności. Pani doktor, czy ta lojalność nie została już przypadkiem podważona choćby przez podejrzenia o brak lojalności? No powiem szczerze, telenowela, bo tylko tak to można określić z koalicjantem jakim jest Polska 2050, no to obserwujemy to już od, od półtora roku chyba, tak? Najpierw nam się zaczęło od e, spotkań pozakulisowych z przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości przez przewodniczącego ówczesnego Szymona Hołownie. W mieszkaniu Potem Adama mówimy... Bielana, tak. Tak, potem mieliśmy, to chyba było w wakacje zeszłego roku, również już współgłosowanie głosowanie nad odrzucaniem pewnych pod, poprawek do ustawy, zespół właśnie z Konfederacją. Następnie oczywiście cała historia z wewnętrznymi wyborami, no, która się tak naprawdę toczyła na naszych oczach właśnie w tej przestrzeni internetowej chyba w taki sposób, jak nie chcieliśmy wiedzieć, jak komunikują się ze sobą przedstawiciele tej partii. No, i oczywiście ostatnio rozpad i teraz e, zapowiedzi niektórych tutaj osób, właśnie z Polski 2050, że będą głosować za e, wnioskiem o wotum nieufności, wnioskiem złożonym przez Konfederację. E, za odwołaniem ministry, właśnie e, klimatu, i e, być może również ministry zdrowia. No, ja sobie zadaję jedno pytanie. E, co na to tak naprawdę mówi Katarzyna Tałczyńska-Nałęcz, która jest przewodniczącą Polski 2050? Czy tam istnieje jakaś dyscyplina na tym e, etapie partyjnym? Czy nie? Czy tak naprawdę będziemy mieli parę osób zagłosuje w ten sposób, parę osób zagłosuje w taki sposób? Czy, one, czy ta partia w ogóle poczuwa się do jakiejś takiej wspólnoty koalicyjnej? No ja nie potrafię sobie w tym momencie odpowiedzieć na to pytanie, no bo jej informacje, które do nas docierają, za każdym razem są po prostu ze sobą sprzeczne. Szukam odpowiedniego tytułu tej telenoweli na wspólnej, to to na pewno nie jest. Ta. Panie profesorze, jak pan ocenia, czy ta lojalność nie została właśnie już podważona? Ja bym zażartował, że biorąc pod uwagę mnogość scenariuszy, to może to są jakieś alternatywne wersje, czyli alternatywy 4 bym tu nawet może wklutł. Bo, bo tak mi się też jawi Polska 2050, która pokazuje nieustannie i bardzo się stara i, i robi to skutecznie, że jest mało poważna jako organizacja. Powiedzmy sobie szczerze, wotum nieufności jest w ogóle bardzo rzadko skuteczne, bo według artykułu 159 Konstytucji tam musi być większość yy, ustawowa czyli 231 posłów tak i nawet jeżeli te parę osób yy, z Polski 2050 zagłosuje przeciw, a będzie dyscyplina zakładam y, w Koalicji Obywatelskiej i, tak, i Lewica zagłosuje spójnie i, no i PSL to i tak się nic nie stanie. Natomiast Donald Tusk ma prawo i widać, że tutaj, bo Polacy w ogóle lubią jak lider jest taki twardszy, powiedzieć to, co powiedział, że jak nie, no to do widzenia, dlatego że on wie, że Polska 2050 nie odważy się. Dlatego, że gdyby Polska 2050 rozsypała ten rząd, próbowała mu zaszkodzić na przekór, to dopisu i tak się nie wchłonie, bo to, to jest obce ciało, będzie już jakby miała przyklejną metkę no kogoś, kto, kto rozbił rząd i dla nich jedyna szansa to jest trwać do wyborów i czekać, czy coś się zmieni i to im uda się wydobyć nad wodę, bo na razie są naprawdę pod wodą i, i w dość poważnej sytuacji. A na koniec jeszcze dodam, że to jest też bardzo wymowne, że Adam Bielan przeważnie urządza takie spotkania dość yy, symboliczne, bo był kiedyś właśnie pan Hołownia, teraz był pan Morawiecki na spotkaniu z panem Kaczyńskim, no i yy, ciekaw jestem... Jak mu smakowało? Jak, jak, jak okazało się strawna ta kolacja dla pana Hołowni, jak patrzy na to z perspektywy czasu? Bo pokazuje to jednak, że wyborcy się denerwują, jeżeli polityk zapomina, co obiecywał i, i, i nagle się odwraca w drugą stronę. No, szanowni państwo, a ja z kolei zapytam, bo nie pamiętam w historii polskiego parlamentaryzmu partii, która z jednej strony rozbijałaby rząd, a z drugiej e, dobrze sobie potem radziła w kolejnych e, wyborach. Czy w Polsce 2050 też o tym pamiętają, pani doktor? I'll no chyba wydaje mi się, że trochę zapominają i e, w ogóle nie patrzą na sondaże, tak? No bo wyobraźmy sobie taki scenariusz, że rzeczywiście nawet niech będzie, że cały Klub Polski 2050 zagłosuje za wotum nieufności. Powiedzmy, że taki będzie scenariusz. No co, co, co, co Polska 2050 może na tym zyskać? E, no zyska na pewno osłabieniem tutaj koalicji rządzącej. Być może będziemy mieli rząd na granicy mniejszościowego albo wręcz mniejszościowy. No ale za chwilę są wybory tak naprawdę. I biorąc pod uwagę y, sondaże nie ostatni, nie z tego tygodnia, nie z zeszłego, tylko sondaże sprzed ostatniego chyba półtora roku, no to ani razu tej partii nie udało się nawet przebić progu wejścia do parlamentu. No to jest chyba jednoznaczna tak naprawdę ocena działalności, y, nieporozumień wewnętrznych i problemów, z którymi ta partia się mierzy. No ja na miejscu... Y, przedstawicieli politycznych z tej partii, po prostu zastanawiałabym się nad strategią, kim jesteśmy, jakie też poglądy wyznajemy, bo to też nie jest chyba jasne, jeżeli chodzi o tą partię i też e, tak naprawdę z kim chcemy wchodzić, w jakie koalicje, no bo tutaj na razie wygląda na to, że skończy się tak, że żadna strona nie będzie chciała po prostu tej partii przyjąć. Nie, panie profesorze, a, a z drugiej strony wyobraża pan sobie, no bo pani doktor o tym wspomniała, na granicy e, większości, a może nawet rząd mniejszościowy, półtora roku ciągnąć rząd mniejszościowy i jeszcze z prezydentem Karolem Nawrockim, który na pewno takiemu rządowi by nie, nie ułatwiał, to wydaje się nierealne. Nie, to, to by była totalna porażka obozu rządzącego. No, moim zdaniem Polska 2050 byłaby określona wtedy jako zdrajcy pewnej obietnicy wyborczej i zapłaciliby za to srogą cenę naprawdę. To byłby po prostu ich koniec. Mnie troszkę to przypomina do zachowanie Polski 2050 takie takie stroszenie piórek takie, są takie filmiki w internecie jak na przykład szczekają dwa psy na siebie przez, przez bramę a ta brama się odsuwa i w momencie jak ona się odsunie cała to te psy przestają szczekać i patrzą się na siebie a gdy ona się znowu zasuwa to one znowu zaczynają bardzo aktywnie szczekać i to jest dokładnie to co mam wrażenie robi teraz Polska 2050 i też yy, te, jakby zgodzę się z tym no co powiedziała pani doktor, że naprawdę wypadałoby tam usiąść z takim porządnym kajetem, zastanowić się, jakie mamy punkty programu, czym się możemy wyróżnić pozytywnie, a nie tylko co, co mieszać i kombinować, tylko co zrobić dla Polaków, jaką, jakie rozwiązanie wnieść, jak się odnaleźć w tym wszystkim, jak znaleźć swoją tożsamość, bo mam wrażenie, że Polska 2050 jest zagubiona w akcji. To jeszcze zapytam, ponieważ no, pamięć polityczna, jest czasami trwała. Czy w związku z tym, nawet jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z scenariuszem, Polska 2050 zagłosuje za Pauliną Henning-Kloską, że pani minister utrzyma się na swoim stanowisku, koalicja się nie rozpadnie, to czy mimo to, pani doktor, premier Donald Tusk będzie pamiętał te... Nie wiem, czy nie przez Pane Noce, ale na pewno te, te momenty lekkiego zastanawiania się e, nad właśnie współpracą z Polską 2050, czy już przypadkiem ta, no właśnie, to, ta, ta, to zaufanie nie zostało zachwiane i przyjdzie taki moment rozliczenia i, i że premier sobie po prostu zapamięta to wszystko myślę, że premier cały czas pamięta, tak? Przecież mieliśmy jeszcze pod koniec chyba na jesień zeszłego roku całe dyskusje na temat teki wicepremiera potencjalnej właśnie dla Polski 2050, do której ostatecznie nie doszło, no bo właśnie Donald Tusk uznał najwyraźniej, że przedstawiciele tej partii to, w jaki sposób partia teraz się odnosi, na jaką ma pozycję, no nie zasługuje ani nie znajduje miejsca w będzie na wyróżnienie kogokolwiek z szeregów tej partii właśnie na to stanowisko. W związku z tym no, myślę, że jeżeli partia oczywiście nie zmieni swojego postępowania, że jeżeli cały czas będzie tak naprawdę utrudniać działalność koalicji rządzącej albo wystawiać jej no, złomopinie, tak? no, bo to, to bardziej powiedzmy o to chodzi, no, to, to nie będą rzeczy, które nie zostaną zapomniane. Oczywiście też trzeba przemierzać wiadomość siły na zamiary, no, Polska 2050 jest słabą formacją, natomiast słabą formacją, która jednak pewną liczbę, istotną liczbę e, dla zapewnienia jednak stabilnej większości posłanek i posłów posiada, więc no to wszystko będzie kalkulacja poz, e, polityczna, natomiast właśnie takie ambicje, na przykład w jakiejś przyszłej rekonstrukcji rządu, być może dotyczące ważniejszych e, stanowisk, no mogą być, e, może zostać strony tutaj Donalda Tuska nie być chęci e, przekazywania po prostu takich stanowisk. E, już nie mówię o tym, jeżeli by się okazało, co wydaje mi się najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, że mimo, że większość posłów e, Polski 2050 zagłosuje przeciwko temu wotum nieufności, to jednak parę osób z tej powiedzmy dyscypliny partyjnej się tutaj wyrwie, co pozostawi taki no, dosyć niesmak na pewno ze strony głównego koalicjanta. No a historia pokazuje, że taksówki potrafią się spóźniać, dźwindy potrafią się zacinać albo budziki przestają budzić. Panie profesorze, czy można się spodziewać, że prędzej czy później, ale również przyjdzie ten czas rozliczeni i premier na, na którymś posiedzeniu rządu wy, wyciągnie tę sprawę? Oczywiście, ja nawet y, mógłbym się założyć, że to nastąpi y, w bardziej lub mniej spektakularny sposób, bo no, dzisiaj jest troszkę tak, że liderzy muszą wysyłać takie sygnały, że za nielojalność przychodzi kara, bo gdyby pobłażali takim sytuacjom, to co chwilę ktoś by próbował swoich sił, no bo y, byłoby to na zasadzie, a cóż szkodzi spróbować, prawda? Dodatkowo jeszcze no, nowa szefowa Polski 2050 uchodzi ogólnie za niezbyt łatwą osobę, jeśli chodzi o dogadywanie się, no tak przynajmniej donoszą media na podstawie opinii różnych parlamentarzystów. I gdyby Donald Tusk czuł jakąś chemię z nią, no to być może inaczej by wyglądały te rozmowy o tym, aby dołączyła do zarządu, czyli do, do, do, do tej bym powiedział ekipy premierowskiej. To nie nastąpiło, moim zdaniem już na pewno nie nastąpi. A tak jak prezes Kaczyński pamiętał uciekinierom do Solidarnej Polski i zawsze na nich patrzył później z przymrużonymi oczami, tak myślę Donald Tusk będzie... Teraz patrzył też na autorów ewentualnych sprzeciwów. Czy na tym wszystkim koalicję może stracić? Patrzę na to, co w ogóle dzieje się na polskiej scenie politycznej. No bo Z jednej strony żyliśmy tym, tymi spotkaniami prezesa Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Teraz żyjemy tym głosowaniem w koalicji rządzącej. Pani doktor, co się dzieje na scenie politycznej na półtora roku przed wyborami? Ja nie powiedziałabym, że to co się dzieje jest jakby jakieś takie strasznie zaskakujące. No to są po prostu wewnętrzne pewne napięcia, które właściwie teraz to jest ten idealny powiedzmy moment, żeby wypłynęły, no bo im bliżej wyborów, tym będzie gorzej, tak? Więc jeżeli już mają się wewnętrznie kłócić, lepiej żeby się kłócili teraz. Tylko proszę zwrócić uwagę, jaka jest różnica. Mimo, że nawet w przypadku Prawa i Sprawiedliwości, no wyciekły te informacje, tutaj Mateusz Morawiecki starał się ze swoim stowarzyszeniem jakby zbudować podmiotowość tej partii, to Sprawa ta bardzo szybko przeszła do tak zwanych rozmów wewnętrznych i została wyciszona. Obecnie już nie słyszymy o konflikcie w tym momencie z Prawej Sprawiedliwości, chociaż absolutnie jestem przekonana, że on jest w środku i to się dyskusje. Natomiast z drugiej strony mamy oraz kolejne no, publiczne pranie brudów, które no, bardzo negatywnie po prostu oddziałowuje. Już nie mówię o tych... Resztę wyborców Polski 2050, sondażowych oczywiście, e, ale na wszystkich, którzy no być może z jakąś nadzieją patrzyli po prostu na, na tą koalicję. Panie profesorze, pan też ma takie wrażenie, że trwa publiczne pranie brudów w, w polityce? Tak, no to dzieje się wszędzie, bo faktycznie to jest takie last minute. Bo jeżeli ktoś to zacznie robić za pół roku czy za rok, no to to już będzie w takim razie można powiedzieć taki zdrajca, który no narazi wszystkich na potężne straty. Jeżeli spojrzymy jeszcze na prawicę, to tam trzeba jeszcze przyjąć jedno, że od pewnego momentu tam wszyscy grają pod jedną flagą, więc tam finalnie jak spotkają się wewnętrznie, no to muszą sobie powiedzieć, że dobrze cisza, poprzepychaliśmy się, ale PiS dobrze wie, że na tym straci. Natomiast koalicja obywatelska, no nie jest ze swoimi koalicjantami jednolitym tworem i no i to jest właśnie ten, ten brak chemii, o którym mówiliśmy, tak? To jest jednak taki, to nie jest członek rodziny, o to jest ktoś, kto przyszedł z zewnątrz i na razie się poznajemy i to nie było też małżeństwo z miłości, tylko trochę z rozsądku. No i teraz przechodzi kryzys, ale taki kryzys, bym powiedział, nie jest to poważny kryzys, bo to paru posłów, to jest jeszcze tam prawdopodobnie też jakieś personalne rozgrywki w samej partii 2050, które się przekładają znowu na rozgrywki w rządzie. Więc ja bym też przyjął to na spokojnie, poczekał aż ta temperatura opadnie, a prawdziwe emocje w polityce to dopiero przed nami. To się chyba szorstka przyjaźń nazywa. Szanowni Państwo, dziękuję za to spotkanie. Profesor Akademii WSB Krystian Dudek, ekspert do spraw marketingu politycznego i dr Sonia Chorąziak, dyrektorka Programu Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Instytucie Spraw Publicznych. Byli gośćmi debaty dnia. Szanowni Państwo, spokojnego popołudnia. Życzę kłaniam się. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Na to wyjątkowy dzień, bo przypomnę Andrzej Poczobut jest wolny i dzisiaj to jest temat absolutnie numer jeden. Maciej Wolny razem ze mną, to oznacza, że popołudnie dobiega końca, a przed nami wieczór. Zaczynamy wieczór. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Tobie. Dobry wieczór. Więc spodziewam się, że temat Andrzeja Poczobuta również pojawi się w kolejnych odsłonach Polskiego Radia 24. Och jak najbardziej na pewno w serwisach informacyjnych będziemy tę informację powtarzać, mówić o niej Państwu, ale o 20.33 świat w powiększeniu i Magdalena Skajewska ten temat ze swoimi swojej... Gośćmi poruszy dr Paweł Usow, Białoruski politolog i dziennikarz i później dr Krzysztof Winkler, Warsaw Enterprise Institute będą gośćmi Magdaleny Skajewskiej. Właśnie jednym z tych tematów poruszanych będzie kwestia uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Poruszymy czy porozmawiamy o tym również o 21.33. Naszym gościem będzie pani profesor Danuta Plecka, politolożka. I ten temat też wróci, ale wątki polityczne, które ty w debacie poruszałeś a propos polityki, krajowej też będą jak najbardziej i poruszone przez nas wtedy, czyli chociażby Paulina Henik, kloska pani minister klimatu i środowiska, to głosowanie jutro z test dla samej koalicji, ale czy to rzeczywiście test, no to to sobie będziemy rozstrzegać już po godzinie 19. To taki pierwszy grill przed majówką. Maciej Wolny zaprasza już na wieczór, ja Państwu z kolei za dzisiaj bardzo dziękuję i do usłyszenia jutro o tej samej porze. Reklama